Dznąca fala dźwięku! Zapieczętowanie klątwy. Jutsu zapieczętowania jest jedynie tak silne jak ty. Czerpie ona moc z siły twojej woli, więc jeśli ona kiedyś osłabnie, jeśli zaczniesz w siebie wątpić, klątwa ujawni się z całą swoją mocą. Niesamowite. Zbyt zmęczony, żeby się kłócić. Jej, ależ ty wyrosłeś.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 Bez obrazy, ale nie jestem tutaj dla Ciebie. Mam sprawę do tego chłopaka za Tobą. A czego Ty chcesz od Sasuke? <śmiech> Widzę u Ciebie pewne zmiany. Zazdroszczę Ci takiego szczęścia. Huh? O ile pamiętam, nie miałeś tego, prawda? Ten dar. Sharingan w twoim lewym oku. Ja też mam prawo, by tego pragnąć. Moc ucicha. Dobra, frajerze. Masz już dość? He? Huh? On jest... To niemożliwe! Hej! Co? Hmm? Huh? Huh? Jest. Wychodzą z niego jakieś robale. Jakby był ich gniazdem. Ten gość to dziwolok. Świetnie. Wypuściłeś już je wszystkie, a teraz co? Hm. Ha! Ha, ha, ha, ha. Ha, ha. To rzadki gatunek pasożytniczych chrząszczy atakujących ofiarę chmarą, by zjeść jej czakrę. Taka armia chrząszczy wyś się całą twoją czakrę w niespełna minutę. Jedynym rozsądnym wyjściem jest wycofanie się z pojedynku. Nie dasz rady walczyć z dwoma przeciwnikami naraz. Jeśli użyjesz swojej sprawnej ręki przeciwko mnie, to moi przyjaciele zaatakują cię od tyłu. Z drugiej strony, jeżeli zaczniesz się przed nimi odganiać, to ja się tobą zajmę. Tak czy inaczej, twoja porażka będzie nieunikniona i nieprzyjemna. Zawsze warto mieć asa w rękawie. Ej, ty! Wracaj tutaj! A ty na końcu, złodziejaszku! Szybciej! Musimy go dopaść, zanim nam ucieknie! Będzie nauczka, smarkaczu! Nie będziesz więcej marnować naszego czasu! Więc, hmm. Coś mi się się w tobie spodobało, twoje spojrzenie. Jeżeli odejdziesz stąd ze mną, mogę uczynić Cię silnym. Chodź ze mną. Chodź ze mną, a uczynię Cię silnym. Uczynię Cię silnym. i narzędziem, Zaku. Walcz dla mnie, a staniesz się silny. Co ty wyprawiasz? To się już nigdy nie powtórzy. A więc dobrze, rozwścieczyłeś mnie! mówiłeś. Warto mieć Asa w rękawie. Tak Tak jak mówiłeś... Warto mieć asa w rękawie. Tak... Hmm? Co jest? Myślałem, że nie rusza tą ręką.... <śmiech> A więc to była zmyłka, żebyśmy uwierzyli, że masz tylko jedną sprawną rękę. Sprytne. W co ty grasz? Ta wioska dźwięku, która tak wszystkich ciekawi, jest moja, ja ją stworzyłem. Myślę, że zrozumiałeś to, co ci powiedziałem ty i ta twoja dzika ambicja. Dobrze to ująłeś. Jak zwykle, jednak do tej gry potrzebuję swoich pionków na szachownicy. One wykonują moje rozkazy. Zdmuchnę cię stąd! A Sasuke jest jednym z twoich pionków? Pionkiem nie jest. To o wiele ważniejsza figura. Natomiast pozostali... Chyba zdajesz sobie sprawę, jak to jest w szachach. Pionki się czasem poświęca. Moje ręce! Co się z nimi dzieje? Widzisz, kiedy odwróciłem twoją uwagę, udzielając ci dobrych rad, wysłałem kilku moich przyjaciół, aby pozatykali te otworki w twoich dłoniach. Na wszelki wypadek w obydwu. Widzisz, choć jeden as w rękawie jest dobry, to dwa są jeszcze lepsze. Podchodź bliżej. Nie obchodzi mnie, że jesteś jednym z saninów, trzech legendarnych shinobi. Przyrzekam, że jeśli spróbujesz zbliżyć się do Sasuke, jeden z nas tutaj zginie. Tak cię to śmieszy? Biedny Kakashi, tyle wysiłku i wszystko na nic Co? Naprawdę wierzysz, że ta pieczęć wytrzyma? Myślisz, że uchronisz go przed tym, czego tak naprawdę pragnie? Wiesz, że mam rację Jego serce pragnie tylko jednego i nic na to nie poradzisz Jakkolwiek spróbujesz temu przeszkodzić On jest mścicielem, prawda? Myślisz, że możesz to wykorzystać? Mylisz się. Nie powstrzymasz tego. W końcu on sam do mnie przyjdzie. Szukając mocy. Oczywiście, jeśli nie spełnisz swojej groźby. Masz teraz szansę? Spróbuj, jeśli śmiesz. Ten z nas tutaj zginie. Ja chyba zwariowałem. Na moje oko, ten ma dość. Zwycięzcą jest Shino Aburame. jak on to zrobił? Kto to jest? W Wiosce Liścia krąży legenda o klanie poskramiaczy owadów. Ja też słyszałem o tym klanie. Podobno, gdy rodzi się władca robaków, natychmiast zawiązuje z owadami święty pakt. Pozwala im gnieździć się w swoim ciele, a one w zamian wykonują jego rozkazy. Służą mu, stawiając się na jego wezwanie, walczą w jego bitwach i niszczą jego wrogów. A więc on jest jednym z nich. Jednym z poskramiaczy owadów. To było dość niefortunne. Nie będę udawał, że mamy ze sobą cokolwiek wspólnego, ale i tak wyrównam za ciebie rachunki, Zaku. Hmm. Rety, jakoś powiało tu chłodem. Ale z tego Shino numer! Kto by pomyślał? Nie mogę się doczekać na swoją kolej, Kumalski! Jej! Już dawniej uważałam, że jest dziwny, a teraz... O jesteś! Gratuluję ci, Shino! Dobra robota! Świetnie! To teraz wy dwoje też się postarajcie. Ach, tak? Czyżby ktoś mianował cię przywódcą tej drużyny? Uh, proszę o uwagę. Przechodzimy do trzeciej walki. Uh. Hmm? Kakashi Sensei! Hej! Co to znaczy hej? To nie wystarczy! A co jest z... co z Sasuke? Jak się czuje? Nic mu nie jest. Śpij sobie spokojnie w klinice ale pilnuje go Straż Oddziału Specjalnego Anbu. Nareszcie moja kolej. Uważaj, Kankuro, bo nie docenisz przeciwnika o jeden raz za dużo. Mm, idiota. Ten gość... Nie jestem jak heroi. Nie tracę czujności nawet walcząc z dzieciakami. Dam ci radę. Kiedy użyję mojego Jutsu, poddaj się. Jak najszybciej. Wtedy załatwię cię szybko i bezboleśnie. Zabawne. Właśnie miałem powiedzieć to samo. Choć nie mogę obiecać, że bezboleśnie. A więc dobrze. Jesteście gotowi? Zaczynamy trzecią walkę. pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Hanna Gurecka. Dźwięki montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena omen Wiśniewska. Udział wzięli: Modest Ruciński, Robert Tondera, Tomasz Marzecki, January Brunow, Joanna Pach, Adam Pluciński i inni. Jesteśmy już małymi dziewczynkami, prawda Ino? Pomyśleć, że były czasy, kiedy tak cię podziwiałam, chciałam być dokładnie taka jak ty. Jednak teraz dorosłam i mierzę nieco wyżej. Chcę pokazać, że jestem lepsza od ciebie. Jeśli mi się to nie uda, to znaczy, że nie zasługuję by tu być. W następnym odcinku, potyczka kunoichi, poważna sprawa. Żarty się skończyły, Ino.